Nie mają pieniędzy na to, żeby zburzyć tą fabrykę, około 20 milionów dolarów podobno to kosztuje. E, wiadomo, różni ludzie przychodzą do tej fabryki, czy robić zdjęcia, czy malować, czy zażywać narkotyki. E, grupa z 555 Nonprofit Gallery doszła do wniosku, że jeśli zostawi się graffiti Banksiego właśnie w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 drzewko stojące obok tego muru, na którym znajduje się graffiti w niektórych przypadkach jest bardzo ważne. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Jeśli chcecie na ten temat porozmawiać, zapraszam do zostawiania komentarzy pod dzisiejszym odcinkiem. No dobrze, miałem mówić o niesfornych i niezbyt e, taktownych sąsiadkach. E, będąc ostatnio w pracy e, zostałem troszeczkę dłużej. E, było już około godziny 6 wieczorem e, w Polsce, 12 w nocy. E, no i dostałem na jednym z portali społecznościowych e, mail e, o treści. Łukasz to ja, e, sąsiadka spod tego i tego numeru. Bardzo Wam współczuję z powodu utraty mamy. Wiem, co to jest choroba, bo mój tato jest chory, ale może czasem tak lepiej, bo Wasza mama już nie cierpi. Ale niestety ból, jaki pozostał dla Was, będzie trwał przez długi czas. Składam dla Ciebie i dla Twojej rodziny wyrazy najgłębszego ubolewania z powodu utraty mamy, a mojej sąsiadki. Przepraszam, że nie mogę osobiście, ale moi rodzice będą na pogrzebie i na pewno złożą kwiaty za nas wszystkich. To niestety, co w tej sytuacji ja mogę zrobić... Jeszcze raz bardzo współczuję, bo twoja mama była dobrą sąsiadką i wspaniałą kobietą. Pozdrawiam. Tutaj imię, no i adres, żebym wiedział, która to sąsiadka. A możecie sobie wyobrazić, co człowiek czuje, jeśli czyta coś takiego. E, nawet nie zacząłem się zastanawiać, że... że, że Taka wiadomość nie powinna być przesłana przez e, jakiś tam portal społecznościowy, że kondolencji nie składa się przez e-mail, kondolencji nie składa się przez sms -a, czy na Twitterze. E, no ale oczywiście no nie wiem co się dzieje w Polsce, może akurat, e, nie wiem, coś się wydarzyło o czym ja nie wiem, zadzwoniłem do domu. E, oczywiście z sercem na ramieniu. No, okazało się, że wszystko w porządku, nic się nie dzieje, mama ma się dobrze. E, tak jak mówię, no, musiałam rodziców obudzić 12 w nocy. E, także zacząłem się zastanawiać, czy to po prostu głupi żart od mojej e, sąsiadki, e, czy może jeszcze coś innego. E, myślałem nawet, że może ktoś włamał się do niej na konto, no ale e, w sumie... Hmm, były napisane takie też właśnie detale, jak adres tej mojej sąsiadki, także nie, nie, nie sądzę, żeby, żeby ktoś kto się włamał. Po 15 minutach dostałem od tej dziewczyny kolejny e-mail z krótką informacją. Łukasz, bardzo przepraszam, pomyliłam się, do złej osoby wysłałam ten e-mail. Tą wiadomość. Także... Zostawiam Wam komentarz i jakiekolwiek przemyślenia na ten temat, zostawiam to z Wami. Pomyślcie sobie, w jaki sposób Wy byście powiadomili kogoś, czy złożyli komuś kondolencje, ale myślę, że na pewno by nie było to w taki sposób, w jakim ja to usłyszałem, czy przeczytałem. No dobrze, no to chyba tyle na dzisiaj. E, Mistrzostwa świata się skończyły. E, wielkie emocje już opadły. E, Moi koledzy Amerykanie, którzy tu od wielu już pokoleń mieszkają, ich rodziny, ich przodkowie w ogóle nie, nie zajmują się piłką nożną, kompletnie tego nie oglądają. Zastanawiają się, dlaczego na kanale ABC e, w dobrym czasie, w niedzielę e, lecą pił leci piłka nożna, lecą mecze, są relacje. E, ci, którzy niedawno tu przyjechali, czyli pokolenie, dwa pokolenia temu, e, ich rodziny, ich przodkowie, no to wiadomo, oni jeszcze oglądają, jeszcze się tym wszystkim fascynują. na no, wiadomo, ci tacy jak ja, którzy... E, Urodzili się w innym kraju, mieszkają w innym, oni jak najbardziej są zainteresowani, kupują koszulki i widać to, że naprawdę z wielkim entuzjazmem czekają na każdy mecz. No i zresztą też, no, w zależności na którą dzielnicę się pójdzie, jeśli pójdzie na dzielnicę polską, no to tam... Ludzie oglądają mecze, no ale w sumie nikomu tak bardzo nie kibicują. Jeśli pojedzie się do Mexican Town, no to tam wiadomo tylko i wyłącznie e, Meksyk. E, Amerykanie, tak jak powiedziałem, raczej nie kibicują. E, a inne nacje, wiadomo, pójdzie się do hiszpańskiej restauracji, no to wszyscy są bardzo... E, e, zafascynowani oczywiście tym, co się stało. E, nawet ostatnio byłem w tajskiej restauracji i nawet nie wiedziałem, że w Tajlandii piłka nożna jest aż tak popularna, ale Tajowie naprawdę bardzo, bardzo oglądali te mistrzostwa świata i nawet e, wychodzili e, kucharze z kuchni i oglądali relacje. E, także no myślę, że no nadal mimo, mimo tego, co, co Amerykanie by chcieli, czyli, czyli zawładnąć futbolem jak oni to nazywają, ten futbol amerykański, e, zawładnąć świat, no ale, ale chyba im to raczej nie wyjdzie, dlatego że e, mimo wszystko no, piłka nożna moim zdaniem to nadal e, sport e, najpopularniejszy na świecie. No dobra, koniec tego, tego gadania, trzymajcie się, e, do następnej e, niedzieli mam nadzieję, na razie, hej!